No jeszcze raz. Drodzy towarzysze, ludu pracujący stolicy serdecznie witam Was w szóstym odcinku archiwum Wincentego, a w zasadzie starodawnym podcaście Vincentego, bo tak według naszej niezjednoczonej partii podcastowej robotniczej brzmi nazwa tego podcastu i tego. Ym, jak to się mówi, no ym, tej tuby propagandowej na naszej partii. Zatem witamy Was, witamy Was i dziękujemy za pierwsze komentarze, które się pojawiły, mamy kilka dobrych, mamy kilka złych, mamy od pewnych redaktorów, którzy mówili, że całkiem, całkiem dobry pomysł, no ale przerost formy nad treścią, ale to tak bywa w naszym tutaj starodawnym podcaście tego, że... Treść nie zawsze idzie z jakością albo i odwrotnie, ale staramy się, staramy. Początki, jak słyszeliście, były trudne, trzeba było dużo rzeczy wytłumaczyć, ale teraz już lecimy zgodnie z programem naszej partii i dzisiaj w dzisiejszym podcaście, na dzisiejszym plenu, pl, pl, plenum będziemy omawiać y, y, podcasty dwóch naszych towarzyszy związanych z muzyką. Z muzyką zatem... Y, Tytuł odcinka, Wincenty i muzyka, będą podcasty dwa muzyczne, jeden bardziej, drugi mniej. W każdym razie witamy Was, witamy Was, no i jak yy, w każdym podcaście, czołówka, czyli takie światło na głowie. Witam Państwa we wtorkowym wieczór jeszcze raz.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 Jeszcze nie zaczynajcie, redaktor odpowiedzialny chciał wam dwa słowa powiedzieć. Proszę bardzo, panie redaktorze, tutaj do tego mikrofonu, oni słuchają. Zatem postanowiłem w dzisiejszym odcinku, już tak mniej będę krzyczał i, i patetycznie mówił, mam na najmniej powiedzmy Wincenty, i skupić dzisiaj na dwóch podcastach. W poprzednim odcinku zaczęliśmy od Jacka Artymiaka, no bo wiadomo, trzeba zacząć. Zaczynamy dzisiaj, jak wspomniałem, dwójeczką, czyli pozycja trzecia na naszej liście, czyli podcast New Salvation Marka Weinberga, który zaczął nadawać w marcu 2005 roku oraz podcast z miejsca piątego, czyli TimiCast Bartek Klimaszewski. Bartek zaczął w maju 2005 roku. Dlaczego te podcasty? Słyszeliście, że coś o muzyce, ale powiem Wam tak, że Obydwoje, obydwaj panowie mieli, jakby mógł to opisać, konotacje muzyczne. Bartek był, jest kompozytorem, szefem dźwięków na świecie i miesza w dźwiękach, a Marek miał swój zespół i także komponował, pisał muzykę elektroniczną. Tak samo zresztą jak Bartek Klimaszewski. Zatem myślę, że na pierwszy ogień poleci Marek Pozwolę sobie tutaj skorzystać e, z zapisu audycji, która ukazała się w serwisie podcasting.pl dawno-dawno temu. Troszeczkę ją minimalnie przerobiłem, ale mam nadzieję, że chłopacy nie będą mieli nic e, przeciwko. Zatem na pierwszy ogień poleci Marek Weinberg i podcast New Salvation. Ale zanim Marek e, poleci, że tak powiem, staśmy, to chciałbym powiedzieć coś o nim, o moich wrażeniach, czyli... Nie poznałem Marka osobiście, ale słuchałem jego podcastów od samego początku i pamiętam, kiedy polski podcasting zaczął istnieć, czyli mniej więcej dla mnie osobiście, czyli to był mniej więcej maj, kwiecień 2005 roku, to właśnie Marek albo Bartek, Tim Klimaszewski, dokładnie nie powiem, który z nich, właśnie to był pierwszy podcast, który ściągnąłem, zobaczyłem w serwisie iTunes, poprzez który... Po raz pierwszy spotkałem się z polskim podcastingiem. Zatem to były naprawdę, naprawdę pierwsze polskie podcasty. I myślę, że właśnie chłopak słuchałem zanim jeszcze usłyszałem o Jacku. No bo Jacek, jak już wspomniałem, był bardziej techniczny, bardziej taki surowy w ocenach, a chłopacy byli, nie chcę Jacka obrażać, chłopacy byli normalni. Mówili o swoim życiu, mówili o tym, co się dzieje. I skup, skupię się na razie, jak wspomniałem, na Marku Weinbergu, czyli chłopak tworzył komponował muzykę miał swój zespół ale mówił też o życiu mówił o tym co się dzieje mówił troszeczkę o podcastingu mówił o tym jak wygląda rzeczywistość zresztą posłuchajcie posłuchajcie pierwszego odcinka kawałku pierwszego odcinka o tym jak Marek zaczął. Witam wszystkich w moim pierwszym podcaście takim troszeczkę testowym bo chciałbym zobaczyć jak to wszystko będzie działało. Czym jest podcast, to możecie się dowiedzieć, e, czytając sobie te kilka słów e, wstępu, które napisałem na stronie, z której e, zapewne pobrali się ten plik. Powiem może jeszcze, powtórzę, że, że podcasting e, jest to taka idea czy, czy sposób nowy na publikowanie e, plików w internecie, gdzie każdy może sobie umieścić swoje nagrania dźwiękowe. Cokolwiek może to być e, Czytana alternatywa dla bloga yy, Mogą być to nie wiem wiersze, a mogą być to całkiem, całkiem profesjonalne audycje radiowe I każdy sobie takie coś może umieścić w sieci, yy, opublikować i udostępnić dla innych Jest to taka troszeczkę, powiedzmy tak, alternatywa dla radia, gdzie moglibyśmy sami decydować o tym czego słuchamy i kiedy słuchamy Bo wyobraźcie sobie taką powiedzmy trójkę, gdzie mamy ekspert trójkowy każdy sobie teraz ściąga w postaci MP3 kolejne wydanie ekspresu. Wrzuca na przykład na przenośny odtwarzacz MP3 i słucha, nie wiem, w drodze, jadąc do szkoły, jadąc do pracy czy, czy, czy spacerując sobie po mieście. Kiedy, kiedy ma na to ochotę, po prostu kiedy ma czas i kiedy chce. Nie musi się trzymać jakichś ramówek, wyznaczonych godzin i tego typu rzeczy. To bardzo fajna i wygodna sprawa. Na zachodzie już podcasting jest, jest taki mały boom już takie duże koncerny jak, jak BBC czy, czy, czy, czy NASA nawet publikują jakieś swoje nagrania programy, audycje mm, właśnie poprzez podcasting w Polsce jest to coś nowego mm, no ale miejmy nadzieję, że, że jakoś się tam y, rozkręci do przyszłości O Marku, ciężko coś powiedzieć y, tak konkretnie bo pomimo tego, że w archiwum naszym mamy chyba 21 albo 22 odcinki, to Marek nagrał przez, bo nadawał od marca 2005 roku do mniej więcej października, listopada tego samego roku, czyli 2005, czyli, czyli przez te pół roku zdążył zrobić według niego 32 odcinki. Ale było coś w tych odcinkach takiego właśnie... Osobistego, normalnego, miłego i Marek miał całkiem miły, sympatyczny głos i to pozwalało dobrze przyswajać to, co Marek mówi o tematy, o których Marek mówi. I to wszystko, to wszystko powodowało, że New Salvation, czyli projekt Marka, Marek chyba był z Wrocławia, ale dokładnie mm, nie mogę potwierdzić tej informacji, szukałem ciekawych informacji. O Marku rozmawiałem z chłopakami, ale, ale nie jest to potwierdzone. W każdym razie Wrocław chyba, Marek Weinberg na pewno i jedno New Salvation było bardzo dobrym podcastem dla wszystkich, którzy, którzy chcieli zaczynać. No i był to teoretycznie trzeci, a tak w zasadzie drugi polski podcast po podcasting.pl Jacka Artymiaka. i Marek bardzo często, bardzo często właśnie od odwoływał się do Jacka jaka Zresztą w drugiej części em, podcastu o, o Marku usłyszycie, jak to u Marka wszystko się zaczęło. Zatem pierwszy odcinek Marka przed chwilą, a teraz ostatni odcinek Marka, czyli ostatni 32. Posłuchajmy, jak to u niego było i po prostu New Salvation. Wejdźcie na stronę do naszego archiwum znajdźcie New Salvation i posłuchajcie, bo naprawdę pomimo tego, że ten odcinek, ten projekt ukazywał się ponad 7,5 roku temu, to tematy dalej są aktualne, tematy dalej są ciekawe i tematy są naprawdę życiowe, ludzkie, takie jak podcast Marka. Zatem jeszcze raz, dobry odcinek, dobry projekt, dobry głos. Marek był pionierem i posłuchajmy po prostu ostatniego odcinka. I wracamy za chwilę. Następna właśnie, następna audycja, to zapowiadam już dzisiaj może, taki, taki yy, taka zajawka, że będzie muzyka chyba nie do końca pod save, ale jak już tam inni też przejęli tą licencję, że mam wszystko w dupie, to ja też się pod tym podpiszę i czasem będę miał wszystko w dupie i będę puszczał, przepraszam za słowo dupa, i będę sobie puszczał takie utwory, które chciałbym, chciałbym wam zaprezentować, a do których i tak w polskich chlepach 99,99% ,99%, nie do trzecie, bo ich chyba w ogóle nie ma w polskiej dystrybucji, a to, że gdzieś tam w Stanach są objęte prawami autorskimi, no to cóż. Zresztą jak się okazało, tam w audycji też jadka, tak gdzie się tego jadka tutaj magluje, no ale... Czy nawet się okazuje, że takich mu muzyki tej pocek nie do końca można puszczać, bo, bo trzeba by się tutaj za ichem dogadywać i płacić mi jakieś pieniądze? Jakiem pieniądze płacić w ogóle? Mi nikt nie płaci za te audycje i robię to własnej nieprzemuszonej woli, y dla przyjemności własnej i dla przyjemności, mam nadzieję, słuchaczy. Y pieniędzy żadnych z tego nie, nie pobieram, nie, nie zarabiam na tym i nie mam zamiaru w ogóle nikomu płacić za puszczanie jakiejś muzyki. tym bardziej że ar ci artyści na stronie na przykład posłuchich ludzi, na zgadzają się, żeby te utwory zamieszczać, są bardzo szczęśliwi z tego powodu. Ja dostałem też kilka maili tych artystów, których. Nie, żebym się chwalił, ale dostałem tych artystów, których tutaj puszczałem, że są wdzięczni, że bardzo fajnie, że tutaj się puszcza. No, i tyle. I co tu za ich ma się jakby wpieprzać. Jakoś sobie dzisiaj folguje z językiem, no ale w każdym razie, czemu za ich ma tutaj się czepiać tego co my sobie tutaj puszczamy? I to tyle na dziś.. E takich newsów podcastowych na koniec jeszcze jeden utwór też regowo sound systemowy i usłyszymy się w kurce, myślę, mam nadzieję no i słuchajcie oczywiście wszystkich zachęcam po raz kolejny setny Enty do tego, żeby słuchać wszystkich polskich podcastów przynajmniej spróbować ich słuchać a jak się wam spodobają to słuchać regularnie, jak się nie spodobają no to ewentualnie przestać słuchać i pozdrawiam jeszcze raz całą naszą rodzinkę Wesołą Podcastową Polską wszystkich Martinów, Jacków, Łukaszów i, i innych y, nagrywających o 1001 imion do usłyszenia następnym razem papa to był ostatni odcinek Marka a teraz posłuchajmy małego wywiadu z Markiem jak to u niego wszystko się ułożyło dlaczego zaczął, dlaczego skończył i, I po prostu Marek, taki niepodcastowy, ale specjalnie dla podcastu, jak już wspomniałem, podcasting.pl, dawno, dawno temu Łukasz Witkowski przeprowadził z nim wywiad, a ja tutaj troszeczkę ten wywiad podkoloryzowałem, zatem posłuchajcie, myślę, że Wam się spodoba i jeszcze raz zapraszam do słuchania podcastu News Salvation, niestety jedyne odcinki, jakie możemy znaleźć w sieci, to są właśnie na stronie archiwum Vincenta i tam znajdziecie 21 odcinków Marka. Ale warto, warto posłuchać. Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat mnie, jego właściciel. Doprawdy trudno się mieć w tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Niech nie wierzy, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony, przestał nagle być moją własnością. Nie należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego. Do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejszy jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos Panatiuszkiego sprzedawanym będzie za trzy grosze. Świetnie, zabawny humoristyczny, informacyjny podcast nie tylko dla obów. Zadane pomysły mają ludzie. Marek, może na początek dla tych, którzy nie wiedzą czym jest podcast News salvation nigdy nie słuchało, nigdy nie wiedziało nic o tobie, może powiesz na początku coś o sobie i o podcaście, skąd pomysł, jak to się zaczęło? E, witam wszystkich serdecznie. Ja zacząłem nagrywać e, i to wtedy był całkiem e, sam początek nagrywania podcastów w Polsce, tak mi się wydaje przynajmniej, bo, bo wtedy, kiedy ja zaczynałem, to tych podcastów było dosłownie kilka. No, głównie był podcast Jacka Artymiaka, od którego to wszystko się zaczęło, o czym zresztą wspominając na pewno już nie raz, sam u siebie. No i on był chyba pierwszy nie? i tak naprawdę wtedy, kiedy ja zaczynałem nagrywać, to, to nie było zbyt wielkiej jakieś, nie chcę mówić konkurencji, ale zbyt wielu jakichś alternatywnych podcastów. No ale tak jak mówię, i nie dziwię się, że, że, że większość ludzi, którzy nagrywają podcast na dzień dzisiejszy, że mnie nie pamięta dlatego, że moja przygoda skończyła się z podcastami, więc trochę wody upłynęło od tego czasu. A czy pamiętasz, ile odcinków nagrałeś? Bo nie nagrywałeś za długo, skończyłeś, z tego co pamiętam, gdzieś w momencie, kiedy ja zacząłem nagrywać, czyli to był październik, listopad 2005 roku. E, odcinków, ile było od... Ciężko mi w tym momencie powiedzieć szczelam na oko, że mogło być koło 30, dlatego że ja sobie przyjąłem taki, że tak powiem, plan nagrywania raz w tygodniu. Więc przez ten, no właściwie przez większość czasu, póki nagrywałem, staram się nagrywać raz w tygodniu nowy podcast. Więc jak się sobie podzielimy rok na, na tygodniu, to tam może wyszło tych podcastów około 30-40, tak mi się wydaje. Powiedz jeszcze raz imi i słuchaczom naszej jedynie słusznej partii, kiedy pierwszy raz usłyszałeś o podcastingu? Słyszałem, że to z, z, z za oceanu tam, od, m, chciałem powiedzieć, nie bolszewików, ale od y, kapitalistów za zachwalonych karów reakcji. Stamtąd podobno miałeś wszystkie informacje i dyrektywy. Czyli co? Czyli m, m, jesteś szpiegiem, czy nie? Jak to się zaczęło? To znaczy wiesz, ja, znaczy w moim przypadku podcast czy nagrywanie podcastów e, zaczęło się w sumie wcześniej. Znaczy chodzi mi o to, że, że podcasty jakoś tam naturalnie wypłynęły z pisania bloga przeze mnie, dlatego że e, ja dobrych, znaczy może nie chcę mówić kilka, ale powiedzmy ze 2-3 lata przed nagrywaniem New Salvation zacząłem sobie pisać blogi. I, I robiłem sobie takie różne strony y, moje, takie prywatne, gdzie tam rzucałem zdjęcia i, i pisałem bloga. No i ten podcast był takim jakby naturalnym przedłużeniem tego bloga, dlatego że wtedy przynajmniej, y, y, y, y, y, y, y, kiedy ja zaczynałem nagrywać podcasty, nikt tak naprawdę u nas w Polsce, y, y, zresztą na zachodzie to też chyba, ja nie pamiętam kiedy, kiedy na zachodzie jakby podcasting powstał, ale wydaje mi się, że też to mogły być takie początki. I tak naprawdę nikt chyba z nas nie do końca wiedział jak, jak taki podcast powinien wyglądać to znaczy nie chodzi mi o to że powinien bo, bo wiadomo że podcast jest rzecz luźna i, i każdy może prowadzić podcast w takiej formie jaka mu najbardziej odpowiada. Ale ale to była taka trochę amatorka chyba dlatego że no, no nikt nie do końca wiedział wiesz jak w jaki sposób nagrywać te podcasty żeby były ciekawe dla dla, dla ludzi którzy którzy mogą tych podcastów słuchać. I wtedy w którejś jest gazet w Polsce, nie pamiętam czy to był przekrój czy, czy może wprost, któraś z tych gazet opublikowała taki krótki artykuł na temat podcastingu i tam właśnie pierwszy raz usłyszałem wtedy o, w ogóle o czymś takim jak, jak nagrywanie podcastów i, i na czym to mniej więcej polega. Ten artykuł był bardzo skrótowy, ale, ale były tam linki do właśnie do podcastu Jaska Kartymiaka i, i do kilku jeszcze zachodnich podcastów, ja już nie pamiętam teraz których. Chyba do Daily Source Code. No, no i wtedy w ogóle przeczytałem, wie, że, że coś takiego istnieje i że można właściwie zamiast pisać e, bloga czy, czy jakieś tam swoje różne przemyślenia, e, można je nagrywać w formie takiej werbalnej, którą, e, którą sobie potem można w internecie publikować. E, no, i, no i wtedy się tym zainteresowałem. Wtedy sobie weszłem na stronę Jacka, który już tam miał troszeczkę informacji na, na ten temat, e, na temat podcastingu, historii podcastingu. No i wiesz, Google też, że tak powiem, się przydaje. No no i to się wtedy jakby od tego zaczęło, no głównie od tego artykułu i, i stwierdziłem, że wiesz, skoro piszę bloga i pisuję tego bloga już od dłuższego czasu, to no to czemu nie spróbować sobie to nagrywać? A jak u Ciebie było... Marku ze słuchalnością, no bo byłeś chyba trzecim czy czwartym polskim podcastem i w zasadzie nie było polskich podcastów. I jak u Ciebie było z motywacją i z słuchalnością I, i czy nie załamywałeś się, że, że ludzie nie piszą na przykład, tak, tak, tak myślę? To znaczy nie, ja Ci powiem tak, że małą liczbą słuchaczy czy czytelników to wiesz, i do tego jestem przyzwyczajony po swoich blogach, no i żartuję trochę... Ale to jest tak, że, że pytanie jest dla, dla, kogo taki podcast, dla kogo taki podcast się nagrywa? Bo Wydaje mi się, że, że na starcie to jest trochę tak, że, że taki podcast trzeba bardziej robić dla siebie i, i może dla jakiegoś swojego grona znajomych, którym, którym się podsyła linki do, do takiego podcastu, bo no, no nie wydaje mi się, że można liczyć na to, że, że startując z czymś takim jak podcast, czy z taką nazwijmy to audycją, która która ma trafić tam docelowo do jakiegoś szerszego grona y, słuchaczy, to nie wydaje mi się, że jak od początku do, do takiego dużego grona trafimy. Dlatego, że y, być może, jeśli ktoś na przykład ma, ma jakąś wprawę czy, czy praktykę w, w pracy, na przykład w radio, i, i jeśli prowadzi jakieś audycje radiowe, no to może takiemu komuś jest wiesz, łatwo z marszu zacząć nagrywać sobie taki podcast, który od razu, nie wiem, zainteresuje i przyciągnie jakieś... No ale wiesz, ale jeśli większość ludzi, znaczy wydaje mi się, że większość ludzi, która nagrywa podcasty, to są jednak amatorzy tacy, ale powiedzmy, że amatorami, no to w tym momencie no wiesz, ciężko jest startować z audycją, czy, czy z podcastem, który, który po tygodniu, dwóch, trzech, nawet po miesiącu nagle będzie miał słuchalność rzędu, nie wiem, kilkaset czy, czy kilka tysięcy tam osób miesięcznie, dlatego, że no trzeba na do tych osób trafić i no właśnie, no. Są blogi różnej masi, które są bardzo poczytne, nawet w ostatnich czasach na podstawie, nie wiem, blogów są robione jakieś filmy w Polsce kręcone, nawet Ladies był taki film swojego czasu, który też powstał na bazie bloga, no ale to trzeba jakby wziąć sobie, znaczy trzeba wziąć pod uwagę to, że, że, że większość tych blogów, które teraz może są jakieś znane, które tam czasem są cytowane w prasie czy gdzieś tam, zaczynały się od... Pisania takiego do kotleta trochę, czyli pisania takiego dla, dla siebie samego, dla jakiegoś grona znajomych, a, a to, że one potem się e, bardziej rozkręciły i to, że potem zyskały grono czytelników, no to to był jakaś taka naturalna kolej rzeczy, bo jeśli na przykład nagrywamy podcasty, które są naprawdę fajne, ciekawe, interesujące i jesteśmy w stanie zainteresować różne osoby, no to taką pocztą pantoflową to się niesie dalej w tym momencie, nie? to jest tak, że wiesz, ktoś powie komuś, że słysza fajny podcast, nie wiem, o muzyce, o filmie, czy, czy o czymś tam dowolnym innym. No i w tym momencie ta osoba powie znowu komuś innemu i, i w ten sposób to się tam dalej rozkręca, także wydaje mi się, że wiesz, nie, nie, nie, nie można próbować na, na siłę trafić jak największego grona ludzi, tylko trzeba mówić bardziej o tym, co, co nas interesuje i no i o tym o czym chcielibyśmy porozmawiać, a, a to czy nas zacznie słuchać więcej osób to no cóż, no to zależy już bardziej od, od tematyki chyba i od, e, od tego na ile taki podcast jest interesujący, ale to wydaje mi się, że nie ma co się załamywać i jeśli ktoś nagrywa podcasty, czy zaczyna nagrywać podcasty z taką myślą, że e, ok po miesiącu muszę mieć nie wiem 200 słuchaczy dziennie, no to, no to troszeczkę się zawiedzie pewnie, na pewno się zawiedzie raczej, bo, bo wiesz. Chyba, że będzie jakiś geniusze mikrofonu i naprawdę przyciągnie tłumy od razu. Dobrze, Marku, dziękuję ci za tą króciutką audycję, za ten króciutki wywiad. Dziękuję za znalezienie czas, czasu. No i lecimy do Bartka Klimaszewskiego, bo druga część podcastu jest poświęcona niemu. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Towarzysze! Tak by można zacząć drugą część naszego podcastu, czyli w pierwszej odsłonie Marek Dweinberg. Muzyk. Skromny, miły, sympatyczny człowiek, który jako drugi zaczął podcastować w naszym podcastowym świecie. A teraz czas na człowieka, którego poznałem osobiście. Miałem przyjemność z nim rozmawiać, czyli Bartosz Kilmaszewski, człowiek orkiestra, człowiek, który mam wrażenie, on. Przekonał mnie do bycia Wincentym podcasterem. Ale jak to się zaczęło, to za chwilę. to or to Witam w TimiCast Showdown. Ja nazywam się Bartosz Kimaszewski i od dziś miałem regularnie, będę starał się dostarczyć wam trochę świeżych wiadomości i również świeżej muzyki.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 Troszeczkę sobie gadał yy, yy, do mikrofonu, żeby przedstawił wam jakąś opinię na dany temat. Um, a co z muzyki? No Dziś mamy artystę polskiego Abandoned no Hope, w kąciku jazzowym, bo taki mamy. Mamy Rob, Joey Trio, Kenil i Tao i na koniec, na no, poprawienie wszystkim humoru, All Stars Trio. No cóż, proszę usiąść wygodnie. I zapraszam serdecznie Pamiętam dawno temu, był to rok 2005 I leciałem na plenum naszej partii z miasta A do miasta B ale był taki problem, bo samoloty z miasta A do B, miasta B nie latały bezpośrednio, więc trzeba było mieć e, przystanek w mieście C. I tak się oto stało, że z miasta A do miasta C poleciałem późnym wieczorem, a z miasta C do miasta B miałem samolot wcześniej rano. I był to maj, późny maj albo początek czerwca, dokładnie nie pamiętam, ale pamiętam, że... Miałem w kieszeni nasze partyjne, naszą partyjną maszynę, maszynę do odtwarzania podcastów, i miałem w tej maszynie cztery albo pięć właśnie podcastów z Bartwi. Specjalnie, specjalnie nie słuchałem tych odcinków, bo wiedziałem, że lecę właśnie w taki sposób z przesiadką, z nocnym, z nocnym siedzeniem na lotnisku i czekaniem na samolot. I żeby nie zasnąć, żeby nie przegapić samolotu, specjalnie do mojego partyjnego do mojej partyjnej maszyny wrzuciłem te 4-5 ostatnich podcastów Bartka, a Bartek na, tam, na tamten czas nagrywał bardzo regularnie, co tydzień nowy odcinek, co tydzień nowa audycja i zapomniałem to powiedzieć przy Marku, ale jak i Marek, taki Bartek bardzo promowali tak zwaną muzykę niezależną, Pod Safe, czyli muzykę z serwisów, e, która promowała muzykę, która, można by tak najłatwiej powiedzieć, nie podlegała wielkiej łapie ZAX-u, czyli muzyka, którą można było w sieci odtwarzać, pobierać i propagować za darmo i ZAX się do niej nie przypieprzał. Zatem, jak i Bartek, jak i Marek promowali tą muzykę, dlatego obydwa podcasty dzisiaj połączyłem, bo obydwoje, obydwaj panowie, przepraszam, byli muzykami, obydwoje Obydwaj panowie, co ja mam z tym? Obydwoje. Obydwaj panowie promowali muzykę taką pod safe, niezależną. No i obydwoje, no i obydwaj panowie tworzyli, tworzyli, jak już wspomniałem, muzykę. Ale wracamy do Bartka. Posłuchajmy jeszcze raz kuszącego głosu Bartka. How recommend my supporting stable stable? I recommend, recommend, recommend. supporting the stable stable I'm gonna make you na lotnisko, czyli w mojej partyjnej maszynie do odgrywania podcastów miałem 4 albo 5 odcinków. Miałem chyba 4 albo 5 godzin wolnego, zanim się będę musiał zameldować do mojej budki, gdzie będę musiał się zameldować na mój samolot. No i pamiętam, pamiętam właśnie tą noc, kiedy siedziałem gdzieś na podłodze na lotnisku, czekając na samolot i słuchałem podcastów Bartka. No i było ciemno, było chłodno i, i, i cicho. I te podcasty Bartka na słuchawkach włożonych w uszy dobrze brzmiały. To był dobry moment. I pamiętam, że od tego momentu pomyślałem, że ja też bym chciał robić coś takiego. Ja też chciałbym mieć, e, może nie taki głos jak Bartek, ale chciałbym robić e, to, co on. Jakość Przemyślenie, bardzo dobra dykcja, bardzo dobry stan języka, języka angielskiego, bo Bartek skończył filologię angielską. W ogóle, jeśli mógłbym wybrać, powiedzmy, pięć najlepszych polskich podcastów pod względem jakości nadawania, ale nie bawmy się w porównywanie z radiem, bawmy się tylko w podcasting i, i, i w bycie podcasterem, to Bartek na pewno znalazłby się w pierwszej piątce polskich podcasterów, którzy przykładali niewiarygodną jakość do przygotowania się odcinka, do przygotowania się do tego, o czym będzie mówił, do przygotowania się do całego projektu, który nazywał się TimiCast. Dlaczego TimiCast? Posłuchajmy. Um, dalej miałem opowiedzieć o tym um, dlaczego Teamicast nazywa się tak jak się nazywa. Um, myślę, że pomysł na to um, wziął się um, podczas moich um, podczas jednej z moich podróży zagranicznej, a była to podróż do Grecji. No muszę przyznać, to była podróż męcząca, bo jechaliśmy bardzo długo, chyba około 36 godzin autokarem z Krakowa do e, takiej małej miejscowości na północy Grecji e, i przejeżdżałem przez, przez Rumunię zauważyłem przepiękny wodospad, że może on nie był tak, takie przepiękne, ale jakoś tak, tak bardzo dobrze i miło mi się to e, skojarzyło i za, za, za, za kilka metrów, kiedy autobus przejechał kilka metrów dalej, zauważyłem taki kierunkowskaz, który wskazywał na miejscowość Timisoara, czy też, czy też Timisoara, tak jak, jak powinno się czytać w języku rumuńskim. I, no, stąd, to chyba stąd, mi się ta nazwa, Timisoara, przepiękna nazwa jeszcze e, bardziej przepiękne e, wodospady. No to chyba wszystko z tego. TimiCast. Timi od sorry. Cast od Broadcast. E, czy od Podcast. Chyba to. To właśnie tak mi się e, miło kojarzy. Więc tak sobie pomyślałem, że miły podcast. E, miłe skojarzenia, miła nazwa. TimiCast. Rumunia. Wodospady. No, to chyba, to chyba tyle, jeśli chodzi o, o samą nazwę. Eee, Timicast, Timicast Showdown. No zobaczymy, jak to będzie fun funkcjonowało dalej. Bartek ma miły głos, sympatyczny, taki radiowy. Muzyka, którą prezentował, też nie była wybrana tak po prostu. Wszystko miało sens, wszystko się przenikało, montaże... Dżingle, um, przejściówki, różne inne rzeczy. No i w każdym podcaście były kąciki jazzowe, kąciki ze starego cylinderka, czyli stara, stara muzyka z, z początku wieku przeszłego. Um, początki, jak już wspomniałem, Bartka. Można by się wydać, może by się wydawało, nie były trudne, bo Bartek od razu wskoczył na. Wysokie tony, od razu audycje były jakościowo bardzo, bardzo, bardzo dobre. Bartek przez te 7 lat polskiego podcastingu stworzył 18 odcinków, ale były to bardzo dziwne czasowo odcinki, bo pierwsze 7 odcinków Bartek stworzył w 2005 roku. W zasadzie można powiedzieć 8. Jeden, jeden mam jakiś taki dwuminutowy i do, do końca nie wiem, czy on był pełnoprawnym odcinkiem, czy nie. Ale w 2005 roku 8 odcinków. Potem była przerwa czteromiesięczna i w 2006 ukazały się tylko 3 odcinki. I potem była przerwa pięcioletnia, gdzie ukazały, ukazało się 6 odcinków. I znowu przerwa, tym razem półroczna. I w kwietniu tego roku ukazał się odcinek 18. Myślałem, że Bartek pójdzie za ciosem i będzie nagrywał chociaż jeden odcinek na miesiąc, albo może w porywach jeden na kwartał, ale minął kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i jest prawie grudzień, no i nie ma, nie ma nowych odcinków TimiCastu. Ale posłuchajmy to, jak Bartek w tym roku wrócił wrócił ponownie, można by tak powiedzieć do żywych do bycia podcasterem po zimowym śnie powraca z kolejnymi podróżami posłuchajmy muzyka i muzyczne ciekawostki ze świata i okolic Prezentuje Bartosz Klimaszewski i tak zasnąłem przy tym kominku. Ale zima już za nami i zaczynamy nowy sezon. To be or not to be. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take up arms against the sea of trouble. Say, this Hamlet was a talkative mug, wasn't he? I wouldn't get all this tackle in my nut in a year. <laughs> Witam w TimmyCast. Bartosz Klimaszewski. Po długiej zimowej przerwie, no ale ponoć niedźwiedzie tak długo śpią. Episod 18, TimmyCast, zapraszam. teamicast.pl A dzisiaj podróżujemy z Australii poprzez Stany Zjednoczone na Starym Kontynencie kończąc. A żeby już tak porządnie pożegnać się z tą zimą zaczynamy od miejsca, w którym to wszystko się zaczęło. Od kolebki... Można by powiedzieć, że Bartek z zawodu jest muzykiem, ale... Muzyk to chyba tak jak podcaster, to nie jest zawód, to jest przyjemność, to jest pasja, to jest chęć tworzenia czegoś, co się lubi, a przy okazji dostaje się za to w wypadku muzyka pieniądza, a w wypadku podcastera czasem komentarz, czasem tak to bywa. Bartek był założycielem i współtworzył zespół Fallin, czyli zespół tworzący muzykę instrumentalną i tutaj, jak już wspomniałem, Muzyk, muzyka, no i komponowanie. Dwie płyty. Pierwsza płyta Fabryka Różnych Samotności oraz druga płyta Soft Verges, która ukazała się w zeszłym roku. No i posłuchajmy z tej drugiej płyty jednego utworu. Bartek pozwolił mi zagrać. Zatem posłuchajmy, bo ta muzyka jest rewelacyjna. Ta muzyka powoduje gęsią skórkę na moich rękach i za każdym razem, kiedy ją słucham, doładowuję. Baterie nie tylko w moim iPodzie, ale także w moim mózgu. Zatem posłuchajmy jednego otworu, a muzykę można kupić na stronie bartoszklimaszewski.com i tam sobie mm, możecie ściągnąć po opłacie nie za wielkiej całość, całość Bartka Płyty. Polecam, bo naprawdę jest bardzo dobrą muzyką ilustracyjną, taką energetyczną muzyką, która, która na pewno obudzi w was jakby to powiedzieć myśli, obudzi w was marzenia i obudzi w was coś, coś, coś wam w głowie tak namiesza, że nie będziecie mogli od tej muzyki się uwolnić. Zatem polecamy i zapraszamy na przesłanie kawałeczka utworu Marka Timorzyckiego. Z naszych bogatych doświadczeń możemy wam przekazać niewiele. No ty, tyle, ile możemy. Zacznijmy od początku. Dobra muzyka, dobry podcaster, szkoda tylko, że nie nadaje. Jest to jeden, można by powiedzieć, z niewielu polskich podcasterów, którzy teoretycznie jeszcze nadają, bo zostało bo nas, stało nas naprawdę mniej niż palców na jednej ręce, którzy nadają od samego początku. Zatem Bartku, jeśli gdzieś słyszysz te nasze wołania, wróć, wróć, wróć i po raz kolejny wracaj z nowym odcinkiem, po raz kolejny nadawaj, po raz kolejny twórz ten niezapomniany niesamowity klimat oczywiście wszystkie 18 podcastów możecie znaleźć na stronie Archiwum Wicentego ale także Bartek ma swoją stronę czyli timicast timicast.pl zaraz sprawdzę tak, timicast.pl i tam możecie sobie zasubskrybować wszystkie 18 odcinków strona jest bardzo ładna, czytelna, prosta można odsłuchać sobie odcinków ze strony można zasubskrybować i dowiedzieć się o Bartku więcej więc ja nie będę się tutaj silił na niepotrzebne wiadomości niepotrzebne informacje i zapraszam Was po chwili na małą część spotkania, które nagrałem, przeprowadziłem z Bartkiem w zeszłym roku w 2011 roku i posłuchajmy co Bartek miał do powiedzenia o tym jak on zaczął, jak widzi polski podcasting i to będzie na tyle dzisiaj. I to będzie właśnie podcast o dwóch ludziach, którzy tworzyli mój wewnętrzny własny podcasting, czyli... Marek Weinberg, Bartosz Klimaszewski Dwa ludzie tworzący muzykę Dwa ludzie tworzący polskich podcastów Szkoda tylko, że nie nadają Szkoda tylko, że nie mają czasu I szkoda, że nie ma już takich podcasterów jak oni Zatem to wszystko na dzisiaj Zapraszam na następny odcinek W którym usłyszymy hmm, Tu właśnie mam mały problem ehm, Czy będzie to Łukasz Witkowski Czy będzie to Martin Lechowicz i Masa Krytyczna. Zobaczymy na którego yy, trafi, bo tematy są bardzo, bardzo rozległe. Jaki Łukasz, taki Martin to są naprawdę mocne postacie i nie można ich potraktować, że tak powiem, pobieżnie. Trzeba się bardzo, bardzo dobrze przygotować i którego pana w następnym podcaście, na następnym plenum spotkamy z tym panem się. Tego pana omówimy, zatem plączę się troszeczkę na koniec. W każdym razie. Ja się już w przed, przed Wspomniałeś o feedbacku. Jak to wygląda, czyli w dowolnym tłumaczeniu na Polski w, od dźwięku na twoje dźwięki. Jak to wygląda na nowy podcast, nowy w zasadzie sezon po pięciu latach milczenia tymi kastu. Jak to wygląda z, z powitaniem? Czy to jest tak, jak oczekiwałeś, czy jednak tak jak zwykle, czyli, czyli różnie to bywa? Chyba różnie. No różnie, bo ym, odzwali się ludzie, na których y, od zawsze mogłem liczyć. Ym, ale no, wydaje mi się, że tak, no, nie mogę tutaj, no, jakby nic y, nic szczególnie nie zrobię. No, jak gdybym miał y, do wydania milion złotych na, na reklamę, no to pewnie bym... Y, pewnie bym y, wydał Gdyby to właśnie miało być na, na reklamę, ale to tak samo jak z albumami, no, ludzie muszą chcieć tego słuchać. Jeżeli ktoś ma ochotę y, posłuchać muzyki akurat z tej, z tej mojej biblioteki i z tych, z tych moich wyborów, y, no to zapraszam serdecznie. Y, feedback z tego, no wydaje mi się, że to jest właśnie to, że y, nie wiem, może ludzie czasami się boją napisać kilku słów, nawet takich czy się podobało, czy się nie podobało, czy trzymam dalej, to robić, czy może w, podesłać link do kogoś interesującego. Jest kilka, owszem, takich osób, które, które takie rzeczy mi pisze, ale, ale zawsze, zawsze wydaje się, że ten feedback powinien być większy. Na przykład na tą ilość ściągnięć, gdzie mamy te możliwości analizowania naszych, naszych podcastów i i z, z tych kanałów właśnie mhm. RSS. Ostatnie pytanie w dzisiejszym podcaście, Bartek, rok temu rozmawialiśmy o tym, troszkę sobie szczeliłem w stopie magazynem i, i tym, że oczekiwałem też właśnie troszkę komentarzy, ale też miałem po problem z, z głową troszeczkę, czyli szukałem jakiejś ewolucji w, w, pod, w podcastingu, w podcastach. Czy, czy jest jakiś następny, nie wiem, jakby to powiedzieć, ym, może nie progres, ale czy, czy jest następny etap ewolucji w podcastingu? Czy możemy coś z tym zrobić, żeby ludzie się dowiedzieli, żeby słuchali, czy nawet może troszeczkę, nie wiem, czy inna forma, bo innej formy nie ma jakby, czyli mp3 i, i słuchanie, ale nie wiem, czy jest jakaś szansa na ewoluowanie tego, co robimy? Wydaje, by się mogło, że podcast jest właśnie takim, takim tworem, który pozwala ludziom na, na ściągnięcie i odsłuchanie go w dowolnym czasie. Ale wydaje mi, się, wydaje mi się czasami, że po prostu, że, że po prostu jak, jak ludzie włączają radio i coś leci już od razu. Nie muszą niczego ściągać ani mm. czekać, aż się ściągnie, odpalić tego pliku. Mm. To wiadomo, to jest kilka czynności, ale, ale, ale może one właśnie stanowią o tym, że, że ludzie no, nie, mają, nie mają czasu na ten podcast. Nie wiem, być może te iPody i te małe playerki w Polsce nie są tak popularne albo rzeczywiście, po prostu te podcasty nie są tak interesujące, żeby, żeby można było coś w nich znaleźć mhm. dla siebie. Natomiast, no nie wiem, myślę, że można dalej próbować, dalej robić po prostu swoje. I... Swoje chyba to jest. To tylko myślmy czasem. Tak, a właśnie, Wracając do tego że 67 tego no. pierwszego, nie wiem, dokładnie, no. który to ale taka piosenka była, mhm. czy to kabary starszych panów. Swoje. Nie Wojciech Młynarski chyba. O, tak, tak, stare mhm. lata. To tyle. Moim gościem był Bartek Klimaszewski. Pytanie dodatkowe znalazłem przed chwilą na mojej kartce. a Tak widziałem na twojej stronie wolne miejsce w zakładce Ulubione Podcasty. Czy tam się nie tylko dla Orów zmieści, może? Tak, ale tam no, czy to, to wpłacowe w, w jest 250 tysięcy złotych nowych, więc a. można jak najbardziej oczywiście. No dobrze, ja mam nowe fundusze i sponsora na ten sezon. No, Zobaczymy, czy jeszcze coś zostało w takim razie. Ja zapraszam serdecznie. Na egzaminie. Na egzaminie. Na egzaminie. Dziękujemy i naszym gościem był człowiek bardzo podobny do George'a Cluney'a, tak wam powiem. Bardzo dobrze. Tylko kluni ma bardziej klatę. Kluni ma garnito trochę bardziej ten yy, markowy, a, a, a nasz poznański trzciankowy Kluni jest w koszuli, ja, w koszuli w kratę. Dziękujemy. To był podcast, nie widać.